Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do Niego. Gdzie jesteś? Pierwsza Księga Mojżeszowa 3,9. Każdy z nas już kiedyś czegoś szukał. Dlaczego? Ponieważ często o czymś zapominamy, jakże się później cieszymy, gdy poszukiwana rzecz się odnajdzie. W powyższym wersecie to Bóg jest tym, który szuka. On szuka swojego stworzenia, które się przed nim ukryło. Dlaczego człowiek się ukrył? Ponieważ pomiędzy stwórcem a stworzeniem wkroczył grzech i zniszczył tę bliską relację. Adam był nieposłuszny, zjadł zakazany owoc i stał się przez to grzesznikiem. Być może ktoś pomyśli – to gruba przesada – Jedno nieposłuszeństwo i od razu człowiek zostaje nazwany grzesznikiem, który zasłużył na piekło? Czy Bóg jest rzeczywiście aż tak drobiazgowy? W odpowiedzi postawmy inne pytanie. Kiedy człowiek staje się mordercą? Gdy zabije dziesięciu czy pięćdziesięciu ludzi? Czyż nie jesteśmy zbyt drobiazgowi osądzając go po jednym takim czynie? Pomiędzy tymi dwoma podobnymi sytuacjami jest jednak pewna różnica. Jeśli ktoś pozbawi życia drugą osobę, zostanie za to ukarany. Bóg jednak nie chce nas ukarać za nasze grzechy, lecz nam je przebaczyć. Za nasze grzechy został ukarany ktoś inny, Pan Jezus Chrystus. Przebaczenia dostąpi jednak tylko ten, kto wyzna Bogu swoje grzechy. Gdzie jesteś? Tak woła Bóg Adama, a on wychodzi ze swojego ukrycia. Również i dzisiaj Pan Jezus woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ewangelia Mateusza 11:28. 28 Czy i ty już do Niego przyszedłeś? Dlaczego miałbyś się nadal ukrywać przed Bogiem, Bogiem wszelkiej łaski? Przyjdź do Niego jeszcze dzisiaj. Być może ta kartka jest już ostatnim Bożym wezwaniem skierowanym osobiście do Ciebie.